Program drugi polskiego radia jest dwunasta, Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W Wciąż prowadzimy studio festiwalowe wszystkich Mazurków Świata. Wspaniałej wiosennej imprezy związanej oczywiście z muzyką tradycyjną, która rozpoczęła się tutaj w Warszawie już wczoraj. Będziemy dziś rozmawiać o koncercie nadburzańskie Polesie, pieśni ożywione. O tym już za chwilę porozmawiamy z moimi gościniami, a są nimi Jagna Knitel i Ewa Grochowska. Ale posłuchajmy najpierw muzyki zespołu, w którym właśnie Ewa i Agna na co dzień śpiewają, a jest to zespół z lasu. ja, po To był zespół z lasu, w którym śpiewają moje dzisiejsze gościnie, Jagna Knitel i Ewa Grochowska, a spotykamy się w związku z festiwalem Wszystkie Mazurki świata i koncertem, koncertem Nadburzańskie Polesie Pieśni ożywione. No, przede wszystkim witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie Dzień do audycji. Dobry. Dzień dobry. E, mówiłyśmy tutaj poza anteną przed chwilą o tym, że ta piosenka, która zabrzmiała, jest adekwatna do tytułu tego koncertu, może wyjaśnijmy dlaczego do tytułu, dlatego że słowa zaczynają się jak pójdę ponad Bugiem. Ale my, jeszcze inna jest historia związana z tą piosenką. Mianowicie my, to co my nagrałyśmy i ta wersja, którą tu nagrałyśmy właśnie z takim wywodem, to jest piosenka, którą nagrałyśmy we wsi Perebrody. No, no co najmniej już nie wiem, od granicy 300 kilometrów zapewne. Pod granicą z w, na Ukrainie pod granicą z Białorusią. Natomiast w, kiedy się chodzi po Polesiu tutaj naszym, lubelskim, nadburzańskim i rozmawia się ze starszymi osobami i prosi się, żeby coś zaśpiewały nam, to zawsze ten, ta opcja zawsze jest pierwsza. Więc to jest piosenka bardzo popularna również tutaj. No tak. Zresztą tamte 300 km dalej to właściwie oni śpiewali jak pójdę ponad luchą, czyli nad łąką, ale tutaj wszyscy śpiewają ponad bugiem. No i tak. To jest taka piosenka klamra. Patrzę tutaj na listę wykonawców koncertu Nadburzańskie Polesie i przyznam, że jest to dosyć imponujące przedsięwzięcie, bo mamy tutaj aż dziewięć zespołów. No tak, i... Dziewiąta jest pani Karolina Jadwiga-Dymianiuk, tak. jako solistka. Mhm. Właśnie może powiedzmy e, troszkę o samej tej idei. Dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej? Czy to jest przekrój przez repertuar tego regionu, czy e, może repertuar właśnie konkretnej e, osoby? jak wyglądały poszukiwania repertuaru, żeby taki duży koncert w ogóle zrobić. Ja może zacznę od tego, Dobrze. że pomysł na ten koncert to był pomysł Ewy, która po tym, jak dużo tam się poruszałyśmy w ostatnich latach w, w tych terenach na, i napotykałyśmy kolejne osoby, kolejną ekipę, kolejne pączkujący projekt właśnie który, ludzi, którzy się zanurzają w tym, w, tym, w tym... repertuarze. I Ewa mówi, słuchaj, ja może byśmy taki... na Mazurki zrobili taki desant poleski. No. no i tak wyszło, rzeczywiście. No tak, jeszcze, tej, bo jest tu przekrój y, znaczy wykonawców, bo, bo są właśnie różni tacy ludzie, y, którzy z, no z, z chęci, po prostu z, z, z jakiegoś sympatii ciągną do tego repertuaru, ale również są osoby z tamtą, mhm. bo jest zespół z Zabłocia, panie z zespołu Jarzębina, to jest w gminie Kodeń. Je, są dziewczynki z Izula, z, z gminy Hanna i to są uczennice, no i przede wszystkim jest pani, z nami będzie Karolina Jadwiga Demianiuk, która jest seniorką i naprawdę jedną z ostatnich, które, które po prostu są, żyją w tym repertuarze, żyją w tej kulturze tamtejszej i z wielką radością uczy. Tak, rzeczywiście pani Damianiuk znana jest także z naszej anteny. Ona wielokrotnie się pojawiała w naszych au audycjach. Ewa, jakbyś opisała ten krajobraz muzyczny tego właśnie Polesia Lubelskiego? To jest dosyć taka złożona tkanka. Tak, ten krajobraz jest nieoczywisty, jak, jak samo Polesie, którego granice i geograficzne, i takie kulturowe, powiedziałabym. Też w narracjach różnych osób, czy różnych środowisk zajmujących się krajobrazem i geograficznym, i kulturowym. Myślę, że każdy, każdy z nas by te granice trochę jakoś tam po... Te granice nie są jednoznaczne. Każdy by te granice jakoś tam poprzesuwał ze względu na materię, którą się zajmuje, więc Muzycznie dla mnie Polesie to jest taka kraina, to Polesie po stronie polskiej, nazywane właśnie Polesiem Lubelskim i do tego też dużo osób ma jakieś zastrzeżenia, czy to jest rzeczywiście jakaś taka wiarygodna nazwa, jeśli chodzi o ten kulturowy krajobraz, ale to już zupełnie inny temat. Dla mnie to Polesie to jest przede wszystkim coś, co bardzo się wyróżnia na tle całego całej Lubelszczyzny. Lubelszczyzna jest w ogóle no, niesamowicie zróżnicowana. Tu są jak w jakiejś takiej kapsule czasu, nakładają się na siebie warstwy z muzyczne z różnych epok, z różnych stylistyk. i ja Czasami jak opowiadam o muzyce lubelszczyzny, to samą siebie trochę tak karcę w myślach, że to jest po prostu zbyt ogólne stwierdzenie, bo to jest naprawdę jakaś magiczna kraina. A Polesie na tle Lubelszczyzny jest wyjątkowe, na przykład dlatego, że ono mm, chyba w zasadzie nigdy nie zostało jakoś tak w etnomuzykologicznym środowisku. Rzeczywiście uznane jako coś odrębnego, charakterystycznego, mającego swój idiom i swoją poetykę, estetykę. Ja oczywiście nie chcę tu z nas robić jakichś pionier. <śmiech> Ale de facto tymi pionierkami trochę, trochę jesteśmy, bo jak śledziłam sobie też taką reprezentację właśnie ym, przede wszystkim śpiewu tej, tej, z tą muzyką instrumentalną. Tam jest jeszcze taka bardziej zagmatwana historia. Bardzo po prostu są wymieszane yy, różne wpływy i różne epoki muzyczne jakby w jakimś jednym momencie. Natomiast jak patrzyłam na śpiew, to to, yy, to chociażby patrząc na chronologię, na nagród w Kazimierzu, nagradzanych stamtąd śpiewaczek i zespołów, to rzeczywiście te śpiewaczki zawsze były wrzucane do tego worka reprezentacji Lubelszczyzny, a ta, ta informacja o, o osobliwości Polesia się rzadko pojawiała. Więc to, co widzę jako jakąś taką naszą, może nie zasługę, ale rolę, to to, żeby pokazać, że po pierwsze to Polesia w czasie jest częścią... E ogromnej krainy, którą Bóg przecina i symbolicznie, i bardzo dosłownie, bardzo dotkliwie, bo jest ta, no jakże trudna w obecnej sytuacji i bolesna, ta, ta granica na Bogu, ale że ten Bóg w ogóle nie dzieli, nie oddziela tego Polesia, tylko muzycznie to jest część ogromnej, niezwykłej krainy, która rozciąga się daleko na wschód i myślę, że bliżej temu Polesiu właśnie do tej, do tej swojej macierzy, do tego dawnego Polesia, niż do Lubelszczyzny. De facto. No, jestem skłonna się z tobą trochę zgodzić, rzeczywiście. I przypomina mi się, powiedziałaś o festiwalu w Kazimierzu, i przypomina mi się tutaj taki fakt, że no przez jakiś czas ten język, którym się posługują niektórzy mieszkańcy właśnie Polesia Lubelskiego, tego nadburzeńskiego, mówię tutaj o gwarze, o języku chuchła, o gwarze chachłackiej, tak. No przez pewien czas był troszkę taki wygumkowywany właśnie na owym festiwalu i pamiętam, że jak jakieś wykonawczynie chciałeś coś zaśpiewać w tym języku, no to tam pogrożono im raczej palcem, tak? E, idąc tutaj, mówię to z ręką na sercu, dzisiaj do studia, przysięgłam sobie, że nie będę o tym <śmiech> mówić. Ale Wybacz. Bo mówię o tym chyba ostatnio za często i, i nie chciałabym, żeby jakieś, żeby powstało jakieś wrażenie, że, że mam jakąś taką misję piętnowania tego zjawiska. Nie mam żadnej misji, to są słowa osób, z którymi rozmawiamy, które nagrywamy, które wspominają, że to po prostu po pierwsze przez długi czas w regulaminie festiwalu w Kazimierzu był zapis, że, że śpiewa się po polsku. Tak. A ponieważ te, te śpiewaczki, te zespoły chciały jednak uczestniczyć no, w, tej, w tym, to jest taka mekka po prostu dla, dla polskich śpiewaków i śpiewaczek. Chciały w tym uczestniczyć, więc ktoś podpowiedział, że no przecież możecie śpiewać te swoje piosenki, tylko Przeróbcie je na... Przeróbcie je na, na polski. Tak, widziałyśmy te teksty po prostu w, w całości po polsku. Tak, tak. Widziałyśmy to, no ja widziałyśmy to po tę prostu tę w zeszytach. Tak, tak. I, I dla mnie to jest jakby... Próbuję rozumieć tę sytuację z różnych stron, ale to jest jakiś, no to jest po prostu jakieś nieporozumienie. No język ma coś takiego, jak na przykład prozodia. I to, broń Boże, nie jest komentarz do tych pań, które same tłumaczyły teksty, tylko do, jakby no całego tego, do całej tej sytuacji, tak, w której tak. wszyscy udawali, że, że tego nie widzą, że te teksty się po prostu nie kleją, że Owszem, jest wymowa, jest płynie tekst, rymuje się, natomiast słychać, że one nie są organicznie z tej muzyki, do której są śpiewane. Natomiast no, były słusznie zresztą, no, ale właśnie te, te nieklejące się teksty były, nagry, były nagradzane, były premiowane i jakby całym sercem rozumiem to, że absolutnie te nagrody należały się śpiewakom i, i śpiewaczkom a z drugiej strony, no myślę sobie, no, to jest jakby tworzenie jakiejś trochę dodatkowej rzeczywistości, co do której wszyscy udajemy, że nic się nie, że nic się no, nie dzieje tak, tak. złego. weszliśmy na taki troszkę poważny temat, no. No, tak. tak, tak, ale... ale... Tak, należy o tym mówić, moim Tak, stanem. ale, no, ale to, to, to, to, to ty to zaczęła. To ja zaczęłam. To ja zaczęłam, biorę tę winę na siebie. Ale, y, ale, skoro już o tym powiedziałyśmy, no to właśnie niesamowite jest to, że po pierwsze... Y, że po pierwsze te czasy już odeszły, mam nadzieję, że na zawsze, a po drugie, że nie wiem, czy jak zgodzisz się ze mną, ale myślę, że ten taki koncert 10 lat temu, no Mazurki już mają 16 uh -huh. lat, więc spokojnie ten koncert mógłby się odbyć na przykład 10 lat temu, ale nie mógłby się odbyć wtedy, yy, dlatego, że tam sytuacja była wtedy trochę inna. Z jednej strony, że yy, żyła jeszcze wtedy pani, na przykład pani Karolina Halina, Katarzyna, przepraszam, Halina Weremczuk. Weremkuk. Taka, no, liderka, podpora zespołu Jutrzenka z Dołchobród. A z drugiej strony, no, nie było całego tego, takiej tej drugiej odnogi, czyli nie tylko przeszłości, ale przyszłości. Nie, nie było po prostu w takiej postaci, w jakiej zajmują się tym teraz tych wszystkich wykonawców, czy większości tych wykonawców, którzy będą brali udział w dzisiejszym koncercie, więc, więc to jest po mhm. prostu totalnie fantastyczne, że, że mamy z, do czynienia z sytuacją właśnie nie taką cofającą się i zanikową, tylko no, wręcz przeciwnie, niesamowicie <grym> owocną. Tak, ja właśnie też zauważyłam, że to, to jest bardzo słuszna uwaga, ta, którą, którą powiedziałaś, że rzeczywiście ten koncert wyglądałby inaczej, zupełnie Ileś 10 lat temu, bo to jest kwestia ostatnich kilku lat, prawda? Tego takiego wielkiego zainteresowania ludzi, troszkę z zewnątrz tym, tym regionem, o którym dziś mówimy. Oprócz repertuaru, który, który został wzięty od żyjących jeszcze depozytariuszy to wiem, że też zespoły, wykonawcy, no też wy tak, będziecie wykorzystywać różne nagrania archiwalne i jak ma się ten temat jaka jest, no może niedostępność, ale czy w ogóle to jest duży zbiór, skąd czerpać wiedzę archiwalną o muzyce właśnie tego nadburzańskiego Polesia? To może ja od razu zacznę tą wypowiedź od tego, że my jako zespół z lasu, my się przez lata zajmowałyśmy i zajmujemy Polesiem w ogóle, a tym Polesiem tutaj Poleski, lubelskim to no nie, nie aż tak dawno, ostatnie lata. I właśnie zdarzyło nam się w zeszłym roku wejść we współpracę z Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie bardzo zatna instytucja, która udostępniła nam archiwum, które mają u siebie zdeponowane. Archiwum Jana Ignaciuka. Yy, w, w, w, ogromne archiwum, myśmy tam grzebały. I to samo archiwum jest udostępniane właśnie innym takim chętnym osobom, które nie może być opublikowane tak sobie, bo wiadomo, że są no, no, kwestie tak. tam praw i w ogóle. kobierców. Tak. Ale to nie jest tak, że to że, że to muzeum na przykład nie chce tego pokazywać, więc jeśli... No tak, my skorzystałyśmy, inni obecni na koncercie też troszkę do tego zaglądali, też mieli szansę i okazję do tego zaglądać, ale są jeszcze inne archiwa, z których się korzysta. Ee, archiwum UMCS-u Ewa, może ty powiesz, bo wy tam, bo Ewa jest w różnych zespołach w tym Tak, tak, ja właśnie próbuję się tutaj w tej pajęczynie połapać. To jest właśnie taka fajna, może nie tyle pajęczyna, co widać, takie pączkowanie, że z jednego projektu wyrasta następny i następny, ludzie się przem przemiją, zamieszczają, dochodzą nowi. To powiedz, Ewa, jak tak. wykorzystałyście. No to jest niezwykłe miejsce. To jest pracownia etnolingwistyczna na Uniwersytecie Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. I to jest twór bardzo zacny, bardzo stary, który powstał niejako na... Jest... Tam, to, tam są zbiory tekstologiczne i przede wszystkim właśnie zbiory pieśniowe. I to powstało do... w celu badań nad językiem. Ta pracownia została założona przez nieżyjącego już profesora Jerzego Bartmińskiego tak, to jest nazwisko, którego akurat słuchaczom i słuchaczkom dwójki w ogóle nie, trzeba, źródeł, nie tak. trzeba przybliżać, no, no niewiarygodnie taka zasłużona postać dla, dla właśnie folkloru Lubelszczyzny i nie tylko. I zbieranie tych pieśni przez pracowników tej, tego, tego Instytutu miało służyć przede wszystkim badaniom nad językiem i nad, nad tekstem. I to są no, bardzo szeroko zakrojone badania, bo oni tworzą y, zarówno y, jakieś badania nad, zajmują się badaniami nad, nad dialektem, nad gwarami, ale też nad taką semiotyką i symboliką języka tego, tego pieśniowego, języka ludowych opowieści. No i to jest coś, co, żeby przestudiować to, co tam, wszystko, co tam powstało Aha. na bazie tych zbiorów. Mówię cały czas o tej pracowni etnolingwistycznej. To myślę, że naprawdę mogłoby braknąć życia. A takim efektem trochę ubocznym tego, że tak pieczołowicie zbierano pieśni dla badań właśnie językoznawczych jest to, no, że są niesamowite zbiory mm, zbiory, które ja bym powiedziała, że one nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę dotychczas. Myślę, że tak, może po prostu o tym się nie mówi, że to są trochę inne zbiory niż zbiory te, które mamy w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, czy chociażby właśnie w archiwum Jana Ignaciuka. Dlatego, że kluczem do dobierania rozmówców do tych wywiadów, które były od, od lat 60. prowadzone, czyli w zasadzie dekady później niż właśnie ta akcja zbierania folkloru muzycznego. Kluczem nie, było tyl, nie były tylko i wyłącznie osoby śpiewające na zasadzie ktoś, kto uczestniczy w życiu muzycznym, społeczności albo reprezentuje tę społeczność, tylko szukano osób, które w ogóle, dla których język był żywiołem. Takim przykładem chociażby, no nie z Polesia, ale to jest jakaś już chyba z 20 razy tutaj dzisiaj użyłam <śmiech> słowa niezwykłe, no ale niezwykła postać, taka śpiewaczka Józefa Pidek z Bychawki, koło, koło Bychawy, to jest 20 parę kilometrów od Lublina i w tym archiwum właśnie UMCS są jej ogromne zbiory i to są bajki, gawędy, opowieści, wspomnienia i pieśni. I ona w ogóle nie figuruje w tym archiwum jako śpiewaczka, a tak naprawdę no, te pieśni w jej wykonaniu, znajdujące się właśnie w tym archiwum, to jest po prostu klasyka takiej najbardziej niewiarygodnej lubelskiej archaiki. Tam są po prostu stare pieśni weselne, które ona na jednym oddechu, kiedy była nagrywana, śpiewała i te pieśni i opowiadała bajkę o Złotej Kaczce i bajkę o Żewczyku, a potem znowu kolejną starą pieśń o Czepino. Nową. Więc to jest niesamowity walor tego archiwum, który dla mnie, dla mnie, dla Jagny, dla nas jako osób zajmujących się też no właśnie taką wielowarstwowością też języka w śpiewaniu są takim bezcennym źródłem, bo no, nie ma nic cenniejszego niż możliwość posłuchania głosu mówiącej osoby tej, których, której jeśli się uczymy, bo śpiewanie nie jest, nie jest odłączone od mówienia. No to jest rzeczywiście takie wspaniałe skupienie się na szczególe, w, jeśli chodzi o to archiwum, o którym powiedziałaś. Myślę, że tam można by spędzić mnóstwo czasu i zawsze tego czasu byłoby za mało. Tutaj w studiu też powoli się nam już czas kończy, więc jeszcze chciałam was zapytać, bo rozmawiamy tutaj bardzo dużo o pieśniach, no ale oczywiście w koncercie zabrzmi też muzyka instrumentalna, prawda? Któż ją będzie wykonywał? Co to są za melodie, jakie one też mają? No, związek oczywiście tak mają z, z, tym, z tym regionem, ale jak to się wszystko na tej mapie rozkłada? No, muzykę zagra Poleski Skład Smyczkowy. I jest to kolejne, kolejne dziecko kolejnego projektu, to znaczy ileś tam, nie wiem, w 20 roku bodajże <śmiech> z inspiracji chyba Krzysztofa Gorczycy i muzyki Polesia, projektu takiego. Zebrały się osoby, które sobie świetnie grają, znaczy znani wykonawcy różnych nurtów muzyki tradycyjnej. I z tego powstała właśnie tak, taki projekt, znaczy kapela, która się tak nazwała i która rzeczywiście robiła poszukiwania, bo z jednej strony kon, komunikowali się z y, żyjącym skrzypkiem i od niego się uczyli, y, panem Brożkiem, tak, Brożek, tak, tak, po, Edmund, Edmund Brożek. Brożek. Mhm. Ale również no, szukali w różnych źródłach i, i, i wyobrażali sobie jak ta muzyka, która się tutaj na styku różnych kultur, bo bardzo dużo tutaj elementów żydowskich yy, i polskie szlagiery z różnych stron przychodzące, jak to się wszystko mieszało i z tego powstała taka ich, ich wersja. E, muzyczna, bardzo, bardzo ciekawa. Zresztą, żeby tutaj jeszcze to urozmaicić, to często grają razem z zespołem z <coughs> dziewczynami między innymi Ewą, które śpiewają te pieśni, o których już tutaj mówiliśmy, że to jest taki właśnie wspólny, wspólne granie i śpiewanie. Ja zresztą pamiętam koncert Polskiego Składu Smyczkowego i Polesia PL z Lublina. To nawet miałam wtedy go okazję poprowadzić. Tak więc mogę Państwu zapewnić, że mogę Państwa zapewnić, że warto się wybrać i posłuchać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę i przyjście. Mogłybyśmy tutaj spędzić dużo czasu <śmiech> i sobie tutaj dyskutować. Ewa Grochowska i Jagna Knitel. dziś zapraszały Państwa na koncert Nadburzańskie Polesie Pieśni Ożywione Powiedzcie jeszcze tylko, proszę, o której godzinie i gdzie będzie można w tym koncercie uczestniczyć. Zaczynamy o godzinie 19. Koncert będzie miał dwie godziny. To na to jest pewne, że nie krócej. E, I będzie, odbędzie się w Kulturze Wysokiej na ulicy Szwedzkiej 2. W Warszawie. Warszawie, a, no tak. tak. <laughs> Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Zapraszam Państwa oczywiście na koncert, a my słuchamy polskiego składu smyczkowego. był oberek w wykonaniu Poleskiego Składu Smyczkowego. Wykonawców, nie, nie jednym z wykonawców koncertu nadburzańskie Polesie pieśni. Ożywione dziś na wszystkich mazurkach świata. Ale motywem przewodnim, przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest Unia Bałtycka. Wybierzmy się zatem przez Bałtyk na niezwykłą estońską wyspę. Zafascynowane tradycjami maleńkiej właśnie wyspy Ruchnu skrzypaczki Karolina Kreintal i Le Taul razem z opowiadaczką historii Kairi Leivo powołały do życia projekt Sounds and Stories from Ruchnu Island. Nim artystki wystąpią na scenach festiwalu, posłuchajmy ich historii i muzyki. Mateusz Dobrowolski wysłuchał tej historii dla nas w stolicy Estonii podczas ubiegłorocznej edycji festiwalu Tallinn Music Week. Wyspa Ruchnu jest naprawdę mała. Ma powierzchnię około 11 kilometrów kwadratowych i ma taką cechę, że jest bardzo poszarpana. Ma wiele cypli i różne rodzaje linii brzegowych. Dlatego, mimo że to naprawdę małe miejsce, jego krajobraz jest bardzo bogaty. Mamy tam trochę torfowisk. Trochę lasów sosnowych, trochę drzew liściastych. Jest bardzo różnorodnie. Wyspa leży też na szlaku ptasich migracji. Na przykład na jednej z plaż, Lima, znajduje się wyjątkowe miejsce nazwane śpiewającymi piaskami. Kiedy chodzisz po tym piasku, wydaje on bardzo piękny dźwięk. Na Ruchnu są plaże kamieniste, są plaże piaszczyste. Ta wyspa to mały raj. I myślę, że jej dawni mieszkańcy mieli tego świadomość. Dlatego byli tak niezależni, wolni i dzicy, przyzwyczajeni do wyspiarskiego stylu życia. Język, którym mówili, to lokalny staroszwedzki dialekt. W Estonii właśnie od nazwy wyspy nazywamy go runska, Pieśni były w większości właśnie w tym języku. Sam język zawierał też różne zapożyczenia, które pojawiały się pod wpływem zagranicznych podróży albo na skutek pojawienia się na wyspie rozbitków, marynarzy z różnych krain, których statki czasem trafiały na ruch no i którzy przez pogodę nie mogli odpłynąć i zostawali na wyspie przez jakiś czas. Jeśli chodzi o muzykę, wspomnieliśmy już o skrzypcach, ale pojawiają się też wzmianki o grze na fizharmonii, akordeonie diatonicznym, a później także na zwykłym akordeonie. Lokalne tańce, powiedziałabym, że to głównie tańce parowe. Są to tańce dobrze znane w regionie, ale także pewne nowsze formy. Dużo jest walców. Krok taneczny jest dość wyjątkowy w porównaniu z tym z lądu. Mocno akcentuje pierwszą miarę i charakterystyczny ruch góra-dół. Dzięki temu łatwo odróżnić tańce z wyspy od tańców z lądu. Mają miękkie kolana, takie, jak to powiedzieć, Płynne kolana, tak. Ale jest jeszcze jedna osoba, o której powinniśmy wspomnieć. Leanne Barbo. Nie wiem, czy ją znacie, a warto ją poznać. To wspaniała osoba, która zajmuje się muzyką i tańcem ludowym i organizuje w Talinie festiwal tańca tradycyjnego Sabatanz. Bardzo głęboko zanurzyła się w badania tańców z Wyspy Ruchnu i nauczyła się ich tak dużo, jak to tylko możliwe. Na szczęście zachowały się stare nagrania jednej pary tanecznej z Wyspy, które zostały zarejestrowane w Szwecji. Jeśli chodzi o stroje, powiedziałabym, że miały styl szwedzki. To oczywiście bardzo ogólne określenie, ale kobiety same wytwarzały swoje ubrania. Nosiły pasiastą kamizelkę, bardzo lubiły stosować różne kolory. Dolna część stroju była zazwyczaj z ciemnoszarego materiału, z charakterystycznymi fałdami poniżej pasa. Mężczyźni często nosili całkowicie białe stroje z cienkiej wełny. A nakrycie głowy panny młodej przypominało to, które widziałam w Polsce na rekonstrukcji dawnego wesela. Czepiec panny młodej był niezwykle bogato zdobiony. Miał mnóstwo kwiatów i pereł. W 1944 roku wojna trwała już od wielu lat. Cała wioska uznała, że lepiej będzie wyemigrować do Szwecji. Widzieli już sowieckich żołnierzy na wyspie. Obiecano im ziemię i możliwość prowadzenia dotychczasowego stylu życia. W rzeczywistości jednak wszystkie z tych 300 osób zostały rozrzucone po różnych wioskach i nagle stały się zwykłymi imigrantami w Szwecji, a podczas wojny i po niej było ich w kraju bardzo dużo. Ci dumni właściciele ziemscy, chłopi posiadający własne domy i gospodarstwa stali się zwykłymi robotnikami w nowym dla nich kraju. Mieszkańcy Ruchnu polowali na foki i byli rybakami. Nigdy nie wykonywali prac domowych. Tymi zajmowały się kobiety. Mężczyźni byli na morzu. To oni byli ważni. W 1921 roku pewien dziennikarz odwiedził wyspę i zapytał jedną z kobiet z ruchnu. Widzę, że ciągnie pani ze sobą ciężki wóz i jednocześnie robi na drutach. Dlaczego mężczyźni pani, nie pomagają? Kobieta spojrzała na niego i odpowiedziała, a kto by wtedy polował na foki? Było oczywiste, że kobiety zajmowały się domem, a mężczyźni pracą na morzu. Jeśli chodzi o muzykę, jak wspomniała Kairi, w dawnych społecznościach nie istniał zawód muzyka jako taki. Ludzie byli rzemieślnikami, żeglarzami, ale mieszkańcy wyspy kochali muzykę skrzypcową. Skupiliśmy się w naszych badaniach na czterech skrzypkach, których nagrania zachowały się do dziś. Byli także społecznością religijną. Ważne dla nich było chodzenie do kościoła. To zresztą nie było nic wyjątkowego w dawnych czasach. Społeczność gromadziła się tam regularnie i bardzo ceniono starą muzykę churalną. Nagrania, które odnalazła Karolina, składały się z muzyki skrzypcowej i dawnych pieśni churalnych. Od tego zaczęła się cała podróż. Większość melodii skrzypcowych pochodziła z repertuaru weselnego. W weselach estońsko-szwedzkich tańce i obyczaje różniły się od tych znanych na lądzie. Na przykład istniały tańce dla kucharzy weselnych. O takiej tradycji w Estonii nie słyszałam. Poza nagraniami z 1938 roku, gdzie jako skrzypka słyszymy tylko Eliasa Szynberga, mistrza gry na skrzypcach, później odkryliśmy również nagrania jego syna, Petera Oslida. Napisałam też do archiwów w Finlandii i Szwecji i za dużą sumę pieniędzy zamówiłam taśmy Johanna Hermana. Zostały one przesłane do Estonii i wcześniej nikt ich tutaj nie słyszał. Zebraliśmy niezwykle interesujący materiał, który wciąż daje nam ogrom inspiracji i z którym nadal pracujemy. Wszystko zaczęło się 15 lat temu, kiedy byłam na wymianie studenckiej w Szwecji, w Malmy. Przypadkiem natknęłam się na nagrania szwedzkiego radia. Była to ekspedycja z 1938 roku na Wyspę Ruchnu. Nigdy wcześniej ich nie słyszałam i byłam zaskoczona ich jakością oraz ilością ciekawego materiału. Po powrocie do domu zrobiłam z tego pracę dyplomową. Zapukałam do drzwi Kairi, która pracowała wtedy w estońskim Centrum Muzyki Ludowej i powiedziałam, Kairi, mam szalony pomysł. Załóżmy, obóz skrzypcowy na Wyspie Ruchnu. A ona powiedziała tak. I said yes, but I it was a Powiedziałam tak, ale myślałam, że to będzie jednorazowy projekt. A teraz okazuje się, że organizujemy go już od 12 lat. Jednorazowy projekt trwający 12 lat. Bardzo przyjemny. Zespół powstał z potrzeby. Zrozumiałyśmy, że ta historia jest niezwykle ważna i zakochałyśmy się w tej muzyce. Początkowo planowałyśmy nagrać tylko jeden album, aby utrwalić pieśni z ruchnu i tradycyjną grę skrzypcową. Później odkryłyśmy, że naprawdę to kochamy i teraz prezentujemy już drugi album z bardzo ważną rolą Kairi jako opowiadaczki historii. Zrobiłyśmy też wideoklipy z materiałami nagranymi na wyspie i nagraniami archiwalnymi. Chodzi o to, aby ludzie jak najlepiej zrozumieli tę historię. Choć reprezentujemy muzykę z unikalnej wyspy, opowieść o ludziach zmuszonych do opuszczenia ojczyzny z powodu wojny i opresji jest dziś wciąż bardzo aktualna projekt Sounds and Stories from Ruchnu Island wystąpi z gościnnym udziałem wspomnianej w rozmowie muzykantki i tancerki Leanne Barbo podczas klubu festiwalowe, festiwalowego na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata dziś i jutro, a w, sto, a w sobotę w stołecznej fortecy przy ulicy Zakroczymskiej 12. Zespół będzie można zobaczyć dwukrotnie o 13 w ramach programu familijnego Małe Mazurki, na który wstęp jest wolny, jak i i wieczorem podczas słynnej Nocy Tańca. Yy, muzyką yy, projektu Sounds and Stories from Rufnu Island yy, także się dzisiaj już z Państwem pożegnam i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Magdalena Teichma, do usłyszenia. Sin nüüd mõttes kaasa Ruhnu Saarele, keset Liivi lahte. Saarel on mitu otsa, kui ringsust mööda peamist külaveed minema hakkame, jõuame kivisesse kuunsi randa. Vaata holega, mõned kivid liigutavad ja neil on silmad peas. Hülge jaht on Ruhnasi toitnud ja katnud sadu aastaid. Rass oli ni kuramaal kui sõrvesäärel kulla hinnaga. Nahast sai tekke ja saapaid. Paneme nüüd nahset kingad jalga ja hakkame korsitalu rehedoa muldpõrandal. Chips polkad tantsima. Kuula, mis häält need kingad teevad. chips! Zapiski ze współczesności. Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W tym cyklu zapraszam na kolejne spotkanie z opowieściami Krystyny Budnickiej. Wracamy do roku 1943. Audycję przygotowała Joanna Bogusławska.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 Nie mieliśmy właściwie szans, dlatego, że kto miał szansę, kto, komu udało się uciec. Żeby uciec z getta, to trzeba było kilka warunków spełniać. Przede wszystkim trzeba było mieć trochę pieniędzy, trzeba było mieć tak zwany dobry wygląd, być blondynem o niebieskich oczach. Poza tym mieć przyjaciół po stronie aryjskiej, do kogo iść, kto ci, bo sam człowiek byłby, nie, nie dałby sobie rady. Myśmy że moja rodzina nie miała tych walorów, więc byłoby dlatego, że było, było nam wyjątkowe A ci, co mogli, to uciekli. Z tym, że ja niestety nie wiem, jakie były dalsze losy tych ludzi. Mam nadzieję, że im się udało, bo też później nie mogłam tego skonfrontować. Ale co się dzieje? Dzieje się tak, że Rafał... Jest chory rafał był przywódcą. Myśmy zamienili noc na dzień, dzień na noc, po to, żeby było bezpiecznie, żeby nie było, żeby nie było widać ruchu żadnego, to że tam się coś w tych gruzach, bo myśmy w gruzowisku byli, z tym, że pod, pod gruzami w zasadzie, bo to pod, pod ziemią. Więc po prostu trzeba było w nocy żyć, a w dzień po prostu odsypiać, żeby nas nie było widać. No ale jak powiedziałam, Rafał zachorował, trzeba go było zabrać, bo zabrać, i pomocy lekarskiej i wtedy czujność się rozprzęgła bo ziemia już ostygła i gruzy ostygły, zaczęli się chodzić ludzie szukać w gruzach jakichś rzekomych skarbów, bo przecież wiadomo, że no, Żydzi bogaci, więc na pewno mieli jakieś skarby i te skarby gdzieś zakopane. Trzeba je tylko sięgnąć i odkopać. No i tak kiedyś usłyszeliśmy, że gdzieś w pobliżu naszego bunkra coś się dzieje. Niestety, w normalnych warunkach, gdyby Rafał był, to byśmy uciekali. A oni wyszli zobaczyć Zobaczymy, co to jest, może coś tego, może ktoś nam chleba przyniesie. To byli na bardzo nierozsądne podejście. No i zobaczyli, że rzeczywiście było dwóch mężczyzn Polaków. Powiedzieli, ojej, co wy tutaj tak szczury wyglądacie, to co się dzieje? Wy tu jesteście w tych grudzach? No tak. A to już było, to już było, po, to już było lato, już było gdzieś to był lipiec chyba a przecież powstanie to już dawno, prawda, skończone. No i tak, jesteście głodni na pewno. No tak, to mam przyniesiemy chleb. No i mówili się, że wy coś tam za dwie godziny przyjdą po chleb. No i idioci zamiast uciekać, poszli po chleb. A myśmy siedzieli w tym bumbu, oni, oni wyszli do nich, na, na zewnątrz tego tak. bunkra. A my jesteśmy w bunkrze i słyszymy strzały. To już wiemy, co się dzieje. W nocy idzie moja siostra z bratową. No i nie ma śladu po braciach. My już wiemy, że nie możemy wrócić, bo już jesteśmy spaleni, bo oni już wiedzą, że tam, że oni nie wiedzą, przecież, że to tylko te dwie osoby, ale może więcej, więc mogą przyjść Niemcy, mogą nas nam nakryć. Więc teraz, co się okazuje, przywódcą jest mój najmłodszy brat Jehuda który znał topografię kanałów i wiedział, gdzie jest punkt kontaktowy, bo była taka umówiona godzina, gdzie podawało się wiadomość, oni to przez ten włas podawali, i mieliśmy ten kontakt, bo to była bardzo dobrze zorganizowana grupa, bo to się nazywało Rada Pomocy Żydom, Żegota ta działała i oni nam podawali jakieś jedzenie, jakieś pamiętam, były jakieś tabletki, coś tam, jakieś cebią, coś takiego, żeby, żeby się jakoś utrzymać. No i tam idziemy potem, i Jechuda wie, gdzie jest ten włas, i tam nas prowadzi. Po ten włas nas prowadzi. Kto tam jest już teraz? Jest tylko tak, bo są moi rodzice, moja siostra, Pola, mój brat Jechuda, jestem ja. No, bratowa oczywiście. No, jest jeszcze starsze małżeństwo, których syn jest też po stronie aryjskiej. Nie pamiętam nazwiska tych starszych małżeństw, Oni zresztą oni przeżyli. W każdym razie, my jesteśmy pod tym władzem, dajemy karteczkę o godzinie, że nasz bunker spalony, to się nazywa spalony, to wiadomo było, i że prosimy o pomoc, o ratunek. No i dostaliśmy kartkę. Dziś w nocy po was przyjdziemy. Cała to była organizacja wojskowa, uzbrojeni młodzi ludzie, no i rzeczywiście przychodzą. Okazuje się, że właz jest zalutowany. Prawdopodobnie Niemcy zorientowali, że to jest taki ruchomy, jak jest, to jest punkt. Będą to zaobserwowali, że coś się tam dzieje niedobrego dla nich, no i zalutowali. Więc nie możemy co robić, a oni mówią, idźcie do następnego włazu. No dobrze, i Jehuda wie gdzie jest ten następny władz, ale trzeba tam dojść, przez kanał, woda ciągle. Moje rodzice nie mają sił wstać z tego, bo tam pod, pod tymi włazami zawsze jest takie miejsce wybetonowane dla kanalarzy, mm -hmm. dla tych, którzy tam pracują, tam że suche miejsce, myśmy na tym, na tym suchym miejscu siedzieli, nie siedząc w wodzie, tylko na tym suchym miejscu. No i rodzice nie mają sił nawet wstać, żeby nogi opuścić z tego, z tego miejsca. No i, i mówią, no, no idźcie, a, a ktoś niech po nas przyjdzie, bo, bo to nie mamy tego. I moja siostra mówi, że ona nie pójdzie, ona nie zostawi samych rodziców. Ja też pamiętam, że nie chciałam iść, a się w ogóle kurczowo mamy trzymałam. I pamiętam, że mama powiedziała, ty idź, Rafał jest na górze, on nam na pewno pomoże. Ta jara w tego syna, który był taki nadzwyczajny, on wszystko wiedział, on wszystko umiał, ona uważała, że on to wszystko zrobi, że będzie dobrze. No i ja, i ja poszłam. I kto nas już został z tego wszystkiego? Został moja bratowa i ja. I to, to małżeństwo było i Jehuda nas prowadzi. Jest miejsce takie, trudno jest opowiedzieć, bo jak jestem w szkole, to ja mam takie slajdy, pokazuję takie rysunki, kanał burzowy, gdzie trzeba to sforsować było. I w tym momencie, gdzie on nas prowadzi, ma latarkę na, na piersiach, y, porywa go prąd i on ginie nam w, z oczu i, i nie możemy iść dalej, nie wiemy co, ale ja mówię, cud się stał, bo inaczej nie umiem sobie tego wyobrazić. Zatrzymał się na jakiejś śluzie, bo go woda porwała. I on już pod prąd poszedł. Poszedł do tego włazu, gdzie na nas czekali i powiedział, musicie zejść, zabrać na plecach, bo oni nie mają szans, że nikt nie przejdzie przez tą, jaki zakręt był na tego kanału. Oni zeszli, a ja byłam, tam są rodzice, idźcie ratujcie, tam są. Oni powiedzieli, wszyscy zginiemy, jutro pójdziemy, ale już jutra nie było. Nas wynieśli na plecach, znaleźliśmy się, ja po dziewięciu miesiącach siedzenia podziemno znalazłam się na Odetchnęłam powietrzem i byłam oszołomiona, nie wiedziałam, gdzie jestem, była noc przede wszystkim i zaprowadzili jakiejś pilnicy, tam spotkali się z bratem moim Rafałem. Rozpłakał się, zobaczył, że nie ma rodziców, co się stało, nie ma rodziców, no, nie wyszli, nie dali rady i Pola jest, też została. No i tak nie wiem, jak to było, do, Dotrwaliśmy do rana, oni nas zostawili tam, a rano przyszedł, przyszli ludzie z, z organizacji tej podziemnej i przyszedł lekarz. Wszystkich nas musiało no, jakoś tam zaopatrzyć, bośmy byli w bardzo, bardzo w złej formie i fizycznej i psychicznej i umieścili nas w takim miejscu razem już z bratem Rafałem. On się czuł trochę lepiej, okazało się, że był chory na tyfus więc jego choroba była dość poważna. Znaleźliśmy się razem już w końcu po stronie alijskiej. Kto został? Została Jehuda, który nas wyprowadził z tego kanału, moja bratowa Anka, brat mój Rafał, chory i, i ja. Jest nas już czwórka z tej całej mojej dużej rodziny. Jesteśmy bez środków do życia, ale jesteśmy pod opieką tej organizacji podziemnej, do, która utrzymywała nas, miała, opłacała to, lokum. I umieścili nas w suterynie wypalonego domu na ulicy Puławskiej, i tuż prawie przy, przy placu Unii Lubelskiej. I to była wypalona suteryna, ale bardzo w bardzo dobrych warunkach, tam bo była woda, był, był prąd, był można było tam rzeczywiście żyć. I było takie okienko, które można było zobaczyć przechodzących ludzi, prawda że tam był ruch. I tam nas umieszczono. Przyszedł, lekarz dawał leki, trzeba było wyleczyć. I, no, ale stało się niestety, że Jehuda, kiedy topił się w kanale, i napił się tej nieczystości, i po kilku dniach, nie umiem powiedzieć po ilu, zmarł. Normalną, można powiedzieć, śmiercią, bo już nikt nie go nie, nie zabił, ale można powiedzieć, że to, jeżeli to można nazwać normalną. Nawet nie wiem, gdzie go pochowali, bo ja byłam, ja byłam w półśnie, ja, byłam, nie, ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie jestem, jestem byłam, byłam bez, bez życia. I no, była bratowa, był Rafał i byłam ja. Jeszcze wspominam, że było małżeństwo, ale po to małżeństwo przyszedł syn, który był akurat po Ja nie wiem, co się z nimi stało, on niech, nimi się zaopiekował. Ale ja jestem, Rafał się jakoś pozbierał i okazało się, że by stał się przydatnym dla ruchu oporu bo jako znawca kanałów już była mowa to już był 1944 rok była mowa już bo pamiętam to był grudzień, styczeń Mowa o powstaniu warszawskim, bardzo organizowały się te ruchy oporu I pamiętam, że tego naszej piwnicy przyszedł Antek Cukierman, który był prawda, w żobie bardzo jakąś ważną figurą, ja nie bym, bym w wzięta, żeby wzięta, że był bojowiec taki wielki przyszedł, no i dali bratu broń, żeby był, no i, i tam odżywili nas. No ale stwierdzili, że nie może być, żeby, żeby bojowiec, bo on będzie bardzo aktywny, że nie może być razem. Dziec, dziecko i kobieta nas rozdzielono. To było dla mnie duże, straszne przeżycie, bo ja tego Rafała to kochałam nad życie, bo to był i tata, mama i wszystko dla mnie. Pamiętam, że jak myśmy tam przechodzili, bo trzeba było nieraz uciekać, gdzieś tam chować się, to jak spaliśmy na podłodze, ta ja przytulona do niego jak, jak nie mogę, bo to było jedyne moje w ogóle połączenie z, z, z, z życiem, z rodziną. Ja, ja patrzyłam w niego jak Pana Boga zupełnie. No, ale niestety przed polędzeniem organizacji trzeba było nas rozdzielić, bo on był potrzebny do innych celów. To były wspomnienia Krystyny Budnickiej, które przygotowała Joanna Bogusławska. Wrócimy do nich jutro o 12.45.